Cześć, witajcie moi kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest ok, wszystko w porządku, wszystko gra i buczy i bardzo dobrze. I tak trzymać i aby do przodu. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania podcastu po polsku. Jeśli chcesz ćwiczyć język polski, uczyć się nowych słów, trenować się w słuchaniu polskiego, to jesteś. W bardzo dobrym miejscu Bo to jest właśnie Podcast dla wszystkich Uczących się języka polskiego Bardzo się cieszę Że jesteście, że mnie słuchacie Że chcecie uczyć się Właśnie ze mną Języka polskiego Bo bez was to wszystko Po prostu Nie byłoby możliwe Podcast realpolish.pl Istnieje tylko dzięki wam Dzięki ludziom których marzeniem jest mówić po polsku. Ja wam tu tylko pomagam. To, że mogę wam w tym pomagać jest dla mnie wielką przyjemnością i z wielką przyjemnością słucham o waszych sukcesach. Jest mi niezmiernie miło, gdy dostaję od was wiadomości o tym, że mówicie lepiej po polsku, że rozumiecie więcej że czujecie się pewniej bardzo mnie cieszą takie wiadomości posłuchajcie co napisał do mnie Olek z Mińska Cześć Piotr mam kilka ważnych wiadomości po pierwsze jestem bardzo zadowolony że mam dostęp do klubu VIP wszystko jest bardzo interesujące Czuję się jak dziecko w sklepie z zabawkami Dziękuję bardzo I kolejna nowość Kilka dni temu byłem na rozmowie u konsula W celu uzyskania karty Polaka Wszystko było bardzo dobrze Jestem Polakiem Mój ojciec był Polakiem Moi dziadkowie byli Polakami Teraz mam dokument, że jestem Polakiem Teraz nie jestem cudzoziemcem w Polsce. Jest to bardzo ważne dla mnie. Jestem Polakiem. Jestem Polakiem. Jestem szczęśliwy. Jest to niezwykłe uczucie. Pomogłeś mi dużo. Kurs wiedza o Polsce. Słuchałem go tyle razy. Jest tam wszystko, czego trzeba wiedzieć dla rozmowy z konsulem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Czy to nie jest piękne? Wspaniale. Bardzo się cieszę, Olek. Dziękuję za tę wiadomość. Cieszę się, że udało się, że twoje życie nabiera teraz nowego tempa. Czy wiecie, że moją stronę, mój podcast i kursy polecił Olegowi jego nauczyciel w Szkole Języka Polskiego w Mińsku? <śmiech> to niesamowite. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że polecają mój podcast nauczyciele języka polskiego. Zresztą to nie był jedyny przypadek. Mój kolega Igor z Zaporoża na Ukrainie kiedyś opowiedział mi, że poszedł na egzamin sprawdzający jego poziom języka polskiego, ponieważ chciał dostać specjalny certyfikat, dyplom. Razem ze swoją córką Nastią pojechali do Kijowa, o ile dobrze pamiętam, chyba tak, do Kijowa, żeby zdać egzamin. I po rozmowie nauczyciel zapytał ich, Skąd tak dobrze znają język polski? I wtedy Igor powiedział, że dużo słuchają po polsku, między innymi podcast realpolish.pl No i wtedy nauczyciel przerwał i zapytał Słuchacie podcastów Piotra? Później Igor opowiedział mi o tym wszystkim. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Nikołaja ze szkoły językowej Eurostudy w Kijowie bardzo mi miło, że słuchają mnie nie tylko uczący się polskiego, ale również nauczyciele polskiego. To dla mnie wielkie wyróżnienie i wielka przyjemność, gdy dowiaduję się o tym. Dziękuję bardzo za to, że polecacie mnie swoim uczniom. Dziś chcę zaprosić Was na rozmowę z jednym z Was z moim słuchaczem z Węgier, który ma na imię Rashid. To pierwszy raz, gdy mam przyjemność gościć kogoś z Węgier. Ale wiem, że wiele osób z Węgier słucha podcastów. Jednym z moich pierwszych słuchaczy był Tomasz, a od dawna słucha mnie również Gabi, która mieszka na Węgrzech, ale urodziła się w Serbii. Jest także Laura z Węgier i Zoltan, który miał zdawać egzamin z polskiego. Jak poszło, Zoli? Czy zdałeś już egzamin? Jest jeszcze pewnie wielu innych, o których nawet nie wiem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Węgier i zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy z Rashidem. Myślę, że... Będziecie zaskoczeni, jak dobrze Rashid mówi po polsku. Posłuchajcie. Cześć Rashid, witaj. Witam Cię bardzo serdecznie. Jak się masz? Wszystko w porządku, co u Ciebie? Yy, tak sobie, dziękuję. Um, czekam na yy, pracę, na nowe pracę. Aha. I robiłem sobie taki ulub teraz. O, świetnie. Mhm. Opow opowiedz nam trochę o sobie. Skąd jesteś? Jesteś z Węgier, tak? Mhm. Jesteś pierwszym gościem, który jest z Węgier. No tak, jestem półwęgrem. Mój ojciec jest z Rosji. Ale niestety nie jestem dwujęzycznym. Aha. Mówisz ty tylko po węgiersku, no, czy, czy tylko po rosyjsku? Po rosyjsku umiem czytać Aha. i nie wiem, podstawie, ale to nie jest mój język ojczysty, tylko węgierski. Mhm. No i nie wiem, mam lat e, 27, e, mam właśnie licencję z anglistyki. I mam magistrat uh, z Ungarystyki. To znaczy, że mogłabym uczyć węgierskiego dla uh, obcokrajowców. I no, uh, przez kilka miesięcy uh, uh, byłem urzędnikiem państwowym. Ale to było bardzo stresujące. E, praca, bo zajmowałem się z uchodźcami. A, rozumiem. I no teraz e, zmienię pracę. Aha. Te? A po, no. powiedz, dlaczego zacząłeś uczyć się polskiego? To jest bardzo ciekawe. No, e, dostałem Erasmus e, do A. Krakowa i kiedy Studiowałem w Segedinie, to jest miasto blisko do, do Serbii. Tam miałem szansę, żeby uczyć się polskiego przez pół roku. A potem no, zacząłem mieszkać w Krakowie i moja dziewczyna jest Polką. A teraz no. rozumiem. I właśnie ucieszę Polski przez 4 lat może być. Mm -hmm. mm, ale powiem ci, że mówisz doskonale po polsku. Po no. prostu jestem zaskoczony. Świetnie. 4 mm. lata to nie jest tak długo. Właśnie... A przecież nasze języki są zupełnie inne. Tak się domyślam, choć mm. nie znam węgierskiego. Uh, moim zdaniem, że polski jest uh, najtrudniejszym um, słowiańskim językiem. Mm -hmm. Bo też uczyłem się chorwacki i serbski. Uh -huh. I uh, moim zdaniem, że oni są łatwiejsi uh, niż polski. I no, nie wiem, myślę, że cztery lata to. To, to... długie. Aha, jeśli dodać to, że uczyłeś się serbskiego i chorwackiego, są to języki podobne, więc trochę było ci już później łatwiej z językiem polskim. Tak, e, polski dużo pomagał, kiedy uczyłem się. A, czyli najpierw uczyłeś się polskiego, a no, później... czy odwrotnie? Nie, nie, później... Um... Właśnie uczyłem się i serbski hmm, półtora hmm, rok temu Aha. i przez krótko czas, to znaczy, że podstawy no, y, pamiętam, ale już nie umiem y, mówić tak dużo. Hmm. To bo... dopiero jest jeden rok. Masz dopiero rok za sobą nauki, więc jeśli będziesz kontynuował, to na pewno będziesz mógł mówić we wszystkich tych językach. No, no, no. Świetnie. Czy masz jakieś swoje metody nauki? Bo naprawdę doskonale mm. widzę, efekty są super. Chciałbym wiedzieć, jak uczysz się? Czy dużo czytasz, czy dużo słuchasz, czy masz jakiś kurs, czy chodziłeś do szkoły jakiejś? Mm. Moja filozofia jest, że raczej mówię płynie z błędami, mm -hmm. niż znając pasywny język. Aha. I kiedy zaczynam uczyć język, na przykład choracki, mm -hmm. myślę, że pierwszy miesiąc jest najważniejszy. I dużo e, używam Memrise i Anki. Mm -hmm. e, Aha. Dla... Żeby nauczyć się słów. Tak, tak. I pomyśląc, e, szukam filmików e, na YouTube e, mm -hmm. z e, angielskim napisem i potem kiedy jestem na poziomie B1 próbuję szukać podcastów i jeśli chodzę na ulicę, jeśli jeżdżę pociągiem autobusem, zawsze słucham podcastów. Aha, czyli uczysz się samodzielnie, samemu w domu, tak. na swoją rękę. próbowałem wiele metody. Ale, ale sądzę, że, że mój metod w domu to, to najskuteczniejsze mhm. dla mnie. Mhm. Czyli masz w zasadzie taką samą metodę, jaką ja używam. Mhm. Oprócz tego, że na początku nigdy nie używam Anki ani Memorize, żeby uczyć się słówek po prostu jakoś tego nie lubię, ale od początku słucham jak najwięcej i hmm. widzę, że ty robisz też tak samo. No myślę, że na przykład gramatyka y, uczysz się y, krok po kroku. Mhm. I... Czy, mhm? czy uczysz się gramatyki, czytasz na przykład jakąś książkę o gramatyce albo w internecie jakieś hmm. rzeczy? Czasami y, używam sajtów na internet, mm -hmm. na gramatykę, mm -hmm. ale próbuję używać no, nie wiem, mojego logikę, mm -hmm. żeby znać, żeby znać gramatykę. Aha, rozumiem. Czyli nie uczysz się specjalnie jakichś reguł, tylko nie, gdy cię coś... Gdy zaciekawić się coś, to możesz hmm. sprawdzić, to czy nie to mój, tak, hmm, czy tak. To nie mój styl, bo, bo myślę, że w szkole hmm, wiele nauczyciel e, uczą tylko gramatykę. I hmm, to tak. jest bardzo nudne właśnie. Nudne i mało przynosi efektów. Nawet jeśli ktoś to lubi, to myślę, że nie nauczy się mówić, mm -hmm. dzięki temu, że uczy się gramatyki. Mm -hmm. Właśnie. Doskonale. Jestem ciekawy, co powiesz o języku węgierskim. Czy naprawdę <słuch> jest tak trudny? Wszyscy mówią, że jest bardzo, bardzo, bardzo trudny. Właśnie węgierski jest w grupie ugrofińskiej. Mm -hmm. To znaczy, że fini i estończycy są nasze mm, krewny, mm -hmm. ale język węgierski jest tak daleko od nich, że ja, ja na przykład nie rozumiem nic e, po fińsku, po estonciku. Mm -hmm. mm -hmm. I e, jest trudny język, ale jeszcze też dasz. E, dla Ciebie czas, mhm. jeśli jeś jesteś chętny to um, uda się. Czyli to jest tak jak z każdym językiem. Ludzie mówią, że polski jest trudny, węgierski jest trudny, chiński, japoński, nie wiem, ale jeśli poświęcisz na to czas, to na pewno dasz radę się nauczyć, prawda? Jeśli codziennie to robisz, to na pewno się da nauczysz każdego języka. Tak. No, na przykład trudny jest samogłoski, mhm. bo jeśli mówię o, o samogłoskach, są krótkie samogłoski i długie samogłoski. Mhm w węgierskim i są wiele przypadków, ja wiem, około 27. O, o, o, ludzie mówią, że polski jest trudny, bo ma 7 przypadków. Proszę bardzo, no. węgierski 27. I no wiem, bo uczyłem się mm, 5 lat temu starogrecki i tam jest 4, i polski ma sześć, tak? I siódmy wołacz, którego no i, prawie tak, się tak. nie używa. No mm -hmm. i, i to, że siedem, to, to tragiczne, ale. <laughs> no tak, węgierski używa zupełnie innej logiki niż mm -hmm. polski, niż chorwacki, niż angielski. Mm -hmm. Pewnie to jest tak trudne dla. Ludzi, którzy zdają angielski czy jakieś germańskie słownik, łacińskie języki, czy germańskie, czy słowiańskie, język jednak węgierski jest kompletnie inny. I mhm. to pewnie to jest najtrudniejsze. Ale interesujący, <śmiech> że mamy wiele słowiańskich słów. Mhm. Na przykład, kiedy powiem piątek, to jest piątek i. A. Pakolni, to jest pakowacz, uh, nie wiem, konia, to jest kuchnia itd. Itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. I mamy wiele, wiele słowiackich mm -hmm. słów. Mhm. Mm o, tak jak w polskim jest słowo gulasz na przykład. Tak. <laughs> <laughs> to jest węgierskie. W polskim jest uh, szereg, uh, to jest węgierskie słowo. Mhm. Mm Szereg, szereg. Czyli ustawiać w szeregu, czyli mhm. jedno za drugim. Ale szereg po węgiersku to znaczy armia. Aha, bo i... wojsko też stoi w szeregach często. No, no. I mhm. też jest orszak. Orszak, oczywiście. Mhm. Orszak I... weselny na to, przykład. Tak, mówi. tak. I w to znaczył też kraj. Tak jak. E tak jak węgierskim bo my używamy orsęg. na przykład węgry jest magyarország i polska jest rengyelország mhm mm to wszystko bardzo bardzo ciekawe tak mieliśmy e... wspólnego króla więc myślę że to przez to również te języki jakoś wpływały na siebie tak, tak, bo mm, na przykład e, e, Gurali e, w mm -hmm. Tatrach, e, oni używali też wiele, wiele węgierskich słów. Mm -hmm. I jeśli chodzi o, o króla, e, właśnie bátory, on, mm -hmm. on był z e, Transylwanii. Tak jest. Mm -hmm. <laughs> z dalekiej Transylwanii. Tak, My, tak. Mówimy, e, Batory, akcent, e, My mówimy Stefan Batory, inny akcent, wy mówicie Batory, tak? Tak, tak, Batory, Batory. My mówimy Stefan Batory. Po węgiersku on jest e, e, Batory Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Tak. Powiedz, czy wiążesz z Polską, masz dziewczynę w Polsce, więc czy wiążesz ja. Z tym jakieś plany? Czy masz zamiar przenieść się do Polski? Czy twoja dziewczyna ma zamiar przenieść się na Węgry? Aha. Moja dziewczyna mieszka na Sztąsk. I teraz ona mieszka ze mną w Budapeszcie mhm. I ona teraz pracuje właśnie tutaj. Ona ma pracę też z polskim i angielskim. I no, może być w przyszłości moglibyśmy mieszkać tam w Polsce. Ale prawdę mówiąc, tylko jako mieszkałem w Krakowie mhm. przez pół roku, trzy lata temu. Aha, no, pół roku to nie jest tak mało. To, to. Miałeś, miałeś okazję dużo ćwiczyć dzięki temu język mhm. polski. <laughs> e, tu mam kofot, bo kiedy mieszkałem tam e, e, nie mogłem mm, mówić nic po polsku tylko, tylko rozumiałem parę Aha. słów i uczyłem no, studiowałem e, tam anglistykę na Jagielloński i mm -hmm. e, miałem tak e, duży seminar, mm -hmm. że, że prawie nie miałem y, czas na polski. Ach, rozumiem. To była dopiero twoja, twój początek y, znajomości z językiem polskim. Tak jest, tak. <gry> czy ze swoją dziewczyną rozmawiacie po polsku, czy po węgiersku, po angielsku? Mm -hmm. Jak to jest? Ona umie po angielsku m, bardzo dobrze i w domu, e, zmieniając mi języków, e, e, kiedy jesteśmy no, nie wiem, po pracy, i e, czasami m, mówimy mi po, po angielsku, e, ale we weekend. Czasami robi mi, że ja mówię po węgiersku, a ona mówię po. Ona mówi po, po polsku. Aha. I żeby właśnie... sobie pomagać, żeby się uczyć wzajemnie. Tak, tak. Mhm. I interesujący, że. Moja dziewczyna wysląsk albo na śląsk oni używają. Oni mają własny język mhm. śląski i jeszcze nie miałem szans, żeby uczyć się, ale ja chcę też w przyszłości. Aha, Czy twoja dziewczyna mówi gwarą śląską? Mówi językiem śląskim? W domu. Kiedy ona jest w, z rodziną. Z ro... mhm. Tak, oni, oni, mówią po śląsku. A, to pięknie. No, no. Bo nie wszyscy, nie wszyscy ludzie, którzy mieszkają na Śląsku, mówią gwarą śląską. Yy, nie jest tak, ale niektórzy tak, kultywują. Ja bardzo no. lubię słuchać, kiedy ktoś mówi tak. Sam nie potrafię tak mówić. Mniej więcej rozumiem, tak, a, tak. ale... <laughs> jest łatwiejszy niż, yy, nie wiem, inne, inne gwary w Polsce. Mm -hmm. Bo wiem, że nie wiem, góralski może być jest trudniejszy. Mm -hmm. Ma trochę inną melodię niż śląski. Tak, tak. W języku śląskim, w języku gwarze śląskiej jest dużo zapożyczeń z języka niemieckiego. Dużo no, słów no, jest podobnych, trochę inaczej wymawianych, ale zapożyczonych z języka niemieckiego. Mhm. E, to wiem, bo e, w liceum uczyłem się niemieckiego, ale już nie już nie pamiętam <głos> nic. Tylko no może być kiedy e, e, słyszę niemieckiego, to rozumiem podstawy, parę słów, ale to wszystko. Aha. Ale ja widzę, że ty jesteś prawdziwym lingwistą, prawdziwym miłośnikiem języków. Jestem. Bo uczyłeś się już mnóstwo języków. Powiedz, jakich? Uczyłem się dużo, ale no, wiele, wiele już nie pamiętam, na przykład gracki nie pamiętam w ogóle. Tylko mogę czytać grecki i na przykład... Kiedy uczyłem się serbski, uczyłem się ten cyrylicę. Cyrylica, mhm. Cyrilica, czyli alfabet. Mhm. Alfabet, mhm. tak, tak. Mhm. Ale kiedy będę miał czas, jak chciałbym zwracać, zwracać do, do chorwackiego i serbskiego, bo jeszcze, jeszcze nie znam tylko postawy. Mm -hmm. I inne, inne języki w ogóle nie pamiętam. Na przykład niemiecki i francuski nie pamiętam ich. Aha, ale uczyłeś się i francuskiego, tak, tak. i niemieckiego. Tak, tak. Aha. Aha. Czy na Węgrzech mieszkasz w Budapeszcie, tak? Czyli stolicy mm -hmm. w Wielkim mieście, czy. Łatwo tam znaleźć ludzi, którzy mówią po polsku, czy e, raczej nie? Tak, dużo Polaków e, tak? mieszkają na Węgrze. E, prawdę mówiąc e, są prawdziwi prawdziwy Polakami i są e, tacy e, Węgrzy, e, e, którzy mówią o siebie. Mm -hmm. że oni są e, Polakami. To znaczy, Aha. że m, jeśli masz e, nazwisko Lendel albo Pojak, e, to znaczy, że twoje przodkowie e, byli Polakami. Aha. Ale... Rozumiem. Hmm? Ale... Czyli oni są już urodzili się na Węgrzech, ale mają przodków polskich. Tak, tak. I no może y, większość z nich y, mówią po polsku, ale y, y, Polacy z Polski, y, oni mieszkają tu w Budapeszcie i oni pracują tu. Aha, rozumiem. Jest dużo ludzi, którzy pracują na Węgrzech, Polaków i Pewnie niektórzy ubijają po węgiersku, niektórzy po angielsku. No Są bardzo złe zby, metody, żeby e, uczyć się węgierskiego. Mm -hmm. I znam takie sajty e, w Szeci, e, które nie używają dobrej metody. Aha. Czyli tak. używają starych metod, gramatyka i tak dalej. Tak, na Kupi? przykład jest jeden podcast, który właśnie jest bardzo drogi, żeby kupić. I oni używają Węgrzy, żeby, żeby mówić, którzy są z Ameryki. Mhm. i kiedy, kiedy słucham uh, tego podcastu, uh, ja mogę słuchać, uh, ja, ja słyszę ten, ten akcent i, i, uh -huh. i Brandy właśnie. I to jest bardzo zły, jeśli się uh, węgierski z Brandami uh, z podcastu. A, rozumiem. Czyli po prostu nie dość, że zła metoda to jeszcze zły akcent, Zwy i, akcent i, i błędy gramatyczne. Ach, rozumiem. To tak. To niedobrze, to niedobrze. Bo uczą nauczyciele, którzy sami dobrze nie mówią po węgiersku, tak? O tak, to chodzi. Tak, tak, tak. Aha. I nie, nie są wiele podcastów yy, dla. Dla ludzi, którzy y, chcą uczyć się węgierski. Mm -hmm. e, ja osobiście mm, rekomenduję mm, takie podcastów e, nie wiem, o filmach, o grach, o mm -hmm. kulturach i rekomenduję słuchać e, raczej radio. Radio. Tak, tak. K kiedyś szukasz rzeczy do słuchania po polsku, to również już szukasz rzeczy, które cię interesują. Nie podcastów mm, o języku polskim dla uczniów, tak? Tylko o rzeczy zrobionych dla Polaków. Tak, prawda? tak. Na żeby, mm. uh -huh, żeby język autentyczny o filmach, kiedy mm -hmm. ludzie opowiadają w filmach, tak, tak. o grach. Mm -hmm. I wiadomości uh -huh. też. Jest tak, taki podcast redakcja polska i to jest codziennie i właśnie to jest wiadomości dla Polaków. Mm -hmm. Możesz polecić jakieś kanały, nie wiem, na YouTube, czy oglądasz mm -hmm. jakieś filmy również? Podcasty mam ulubiony o grach. Mm -hmm. o nazwie Grisław. I mm -hmm. bardzo lubię polskie filmy też. Mój ulubiony jest przesłanie. Mm -hmm. To jest stary polski film, mm -hmm. ale... Mm, mm -hmm. O właśnie, czasach komunizmu. Obmówi. Tak, mm, bardzo smutny film mm -hmm. właśnie. I też bardzo lubię mm, jak rozpętałem drugą wojnę światową Mhm. i e, parę dni temu e, oglądałem Dług. Dług. Mhm. Tak, tak. I to jest e, m, znanym polskim filmem też. Mhm. Teraz już możesz oczywiście oglądać filmy bez napisów. Mm, ale mm. na początku szukałeś z napisami angielskimi. Tak, tak jest. Mm -hmm. Jeśli danym film jest znany. Mm -hmm. To oczywiście będzie angielski napisy, ale czasami nie możesz znaleźć. I musisz albo bez napisów, albo mm, z napisami e, dla Polaków. Mhm. Ale takich napisów po polsku jest bardzo trudno znaleźć. Żeby był polski film i z polskimi napisami. Tak, e, nawet e, jeśli kupisz e, DVD, mhm. e, może być, że, że nie będzie. Nie będzie. Mhm. To jest szkoda, bo akurat mi się wydaje, że jest to dobrą metodą, żeby napisy były w języku, którego się uczysz. Wtedy możesz słuchać i czytać jednocześnie. Tak, bo pamiętam, kiedy uczyłem się angielski, w liceum, mhm. lubiłem oglądać filmy raczej niż e, e, studiować e, z książek w liceum. Tak. Tak, angielskie jest dosyć łatwo znaleźć, filmy angielskie z napisami angielskimi i to no. bardzo, bardzo pomaga. Ale myślę, że są wiele, wiele e, dobrych e, polskich filmów też. Mhm. I seriale też. Seriale, ale niestety seriale nie mają chyba w ogóle napisów nie, nie. w żadnych językach. To już jest na wyższym poziomie. Jeśli ktoś mhm. jest na wyższym poziomie, seriale są bardzo dobre, bo jest język codzienny, tak jak się mówi na co dzień, sytuacje w miarę codzienne mhm. i jest to bardzo dobra metoda, żeby się uczyć. Tak, tak. Świetnie. Myślę, Rashid, że będziemy kończyć na dziś naszą rozmowę. Było mi okay. niezmiernie miło. Yy, wspaniale, wspaniale mówisz po polsku. Masz doskonały akcent, nie masz żadnego problemu ze zrozumieniem, yy, Dziękuję. jak mówisz. Bardzo mi się podoba, że mówisz powoli. Nie wiem, mhm. czy mówisz również po węgiersku powoli, yy, ale. Są ludzie, którzy uczą się języka i chcą bardzo szybko mówić i wtedy zacinają się i nie mają czasu, żeby pomyśleć. Mm -hmm. Jest to św świetna metoda mówić powoli, wtedy ma się czas, żeby pomyśleć i wychodzi wtedy bardzo płynna mowa, płynnie mm -hmm. się wtedy mówi. Bardzo e mi się to podoba. Właśnie jest y brzmi wolny, wolny język. Ach i Aha. to może być mój to, to może być mój mózg, mózg właśnie e, Aha. i e, chciałem powiedzieć, że e, twój podcast pomagał m, dużo w nauczeniu, bo, bo pamiętam trzy pamiętam, lata temu e, znalazłem twojego podcastu i wtedy nie umiałem rozumieć i potem słuchałem więcej i więcej i to pomagało dużo. Świetnie, dzięki, bardzo mi miło. Czyli zacząłeś słuchać mojego podcastu trzy lata temu i jeszcze tak. wtedy nie byłeś w stanie rozumieć wszystkiego. Nie, byłem bardzo zły, bo myślałem, że Oto jest podcast dla nie wiem, początkujących i średnio zaawansowanych i właśnie jeszcze nie, nie rozumiem, to znaczy, że nie jestem średnio zaawansowany. Ha, ale po trzech latach rozmawiamy ze sobą, tak, zupełnie tak. jakbym rozmawiał z Polakiem, nie ma żadnego problemu z porozumieniem się. Moje gratulacje, świetna no, robota. Dziękuję bardzo. Doskonale mówisz. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz, kiedyś. Ja może za rok, może za pół roku porozmawiamy znowu, jak Twoje języki, jak się rozwija język mhm. polski, mm, i umówimy się i pogadamy jeszcze raz. Dziękuję Nie. Ci bardzo, bardzo. Ja dziękuję i dziękuję za okazję, i czekam na, na nowy podcast. Oczywiście, następny podcast będzie nasza rozmowa no, no. za dwa tygodnie. Oczywiście, pozdrowienia dla Twojej dziewczyny. Dziękuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę, żeby wszystko się układało jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dzięki, cześć. Trzymaj cześć. się. Cześć. Cześć, papa. Pa. No. Dzięki, Rashid. Było mi bardzo miło. Takie rozmowy dają mi wiele motywacji. Po pierwsze, nadal chcę robić podcasty, nadal chcę pomagać ludziom, mam do tego nowe siły. A po drugie, samemu chcę dorównać wam, gdy słyszę jak dobrze mówicie po polsku. Wtedy sobie myślę, hej stary, weź się do roboty, chcesz mówić po hiszpańsku tak dobrze jak Rashid po polsku? to bierz się do roboty. <głos> to również motywacja dla mnie, żeby kontynuować naukę języków, żeby nie poddawać się, żeby codziennie słuchać, żeby czytać, żeby oglądać filmy. Nauka języków to wielka przygoda, która zmienia nasze życie. Brzmi to może trochę górnolotnie, przesadnie, ale to prawda, dzięki temu, że Uczę się języków, że pomagam Wam. Dzięki temu poznałem wielu wspaniałych ludzi. Mam wielu przyjaciół, których inaczej nie mógłbym, nie miałbym szansy poznać. Zachęcam Was do uczenia się języków, w szczególności oczywiście do nauki mojego języka ojczystego, czyli języka polskiego. Jeśli Macie rodzinę w Polsce, polskich przyjaciół, polskie korzenie, to nie macie wyjścia. Uczcie się polskiego, to naprawdę zmienia życie. Dzięki, moi drodzy, dziękuję Wam, że jesteście. Tak, jak już mówiłem, bez Was to wszystko nie byłoby możliwe. Zapraszam do korzystania. Ze wszystkich materiałów na mojej stronie Przypominam, że strona ma adres realpolish.pl Ci, którzy pierwszy raz słuchacie podcastu wejdźcie na stronę realpolish.pl Znajdziecie tam wiele materiałów Jeśli nie jesteście pewni od czego zacząć to piszcie do mnie Na stronie znajdziecie mm, formularz kontaktowy Zawsze odpowiadam na wszystkie wiadomości od Was Więc nie krępujcie się, nie bójcie się Pytajcie, piszcie w formularzu to, co, to o czym chcecie się dowiedzieć To tyle na dziś Dziękuję Wam i zapraszam oczywiście Na nasze następne spotkania Zarówno na webinarach, jak i podcastach Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem, pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.